Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak, Łagodnia, wiersz, znak. Na sośnie gniazdo krucze, Dokrucząt w czerń zakracze Wśród cieni drzew klucze nie sobą